Słuchacie Wikiradia. Ta prezentacja będzie troszeczkę bardziej taka dyskusyjna do dyskusji. Część już dyskusji zaczęła się wczoraj. To nie będzie o tym yy, w ogóle, kto, jacy ludzie nie lubią Wikipedii. Wiadomo, że są różne możliwości krytykowania. Nie będzie o tym, że ktoś ma inny światopogląd, uważa, że Wikipedia jest powodem upadku cywilizacji i kultury, albo że jest lewacka, albo że jest prawicowa. Nie będzie to o tym. oprócz takich... <grym>, Bo to już było dziesiątki razy. A to będzie o tym, że oprócz tego, że bardzo wielu osobom subiektywnie się Wikipedii nie podoba, to jako projekt globalnie uderza w takie dosyć materialne interesy, całkiem obiektywnie. Nawet ci ludzie, których których interesy taki projekt uderza. Oni sobie czasami mogą nie uświadamiać tego. Yy, mogą być bardzo pozytywnie nastawieni do Wikipedia, ale tak długo działający, tak duży projekt, prędzej czy później być może pewne zgrzyty wynikną i jak gdyby jako społeczność powinniśmy się tym yy, zainteresować, albo przynajmniej uświadamiać. I oczywiście to nie jest wina, niczyja wina, szczególnie nas, nas indywidualnych yy, edytorów, i tak naprawdę to jest wina dużych przemian cywilizacyjnych, które są poza takimi jednostkowymi działaniami, a my idziemy po prostu na tej górze fali, jesteśmy jednym z największych projektów tych, tego nowego społeczeństwa informatycznego i jesteśmy twarzą tych przemian. Więc nawet jeżeli coś jest globalnie się dzieje, to ludzie to mogą utożsamiać z Wikipedią jako najbardziej taki ewidentnym przykładem, tym aktywnym aktorem i mogą w ten sposób no, mieć pewne pretensje albo pewne zarzuty co do Wikipedii. I oczywiście to nie chodzi tutaj o żadnego z nas indywidualnie, że nagle sobie uświadomiłem, no tak, zabieramy ludziom pracę, powodujemy, że mają trudniej w życiu, więc ja się w taki projekt nie będę bawił, nie będę się tym zajmował. Jeżeli się nie będziemy tym zajmować, to to się i tak stanie, ale po prostu będziemy mieć gorszą Wikipedię. Więc yy, to się nie stanie, z, to nie jest za sprawą polskiej Wikipedii. Bardziej za sprawą angielskiej Wikipedii, która jest znacznie większym projektem, ale generalnie to się stanie tak czy siak, tylko możemy mieć lepszy lub gorszy projekt. Więc trzeba jak gdyby pójść w innym zupełnie kierunku. Więc najpierw kilka takich konfliktów materialnych konfliktów interesów, które udało mi się zdiagnozować, jeżeli macie, będziecie mieli inne uwagi, to oczywiście w dyskusji warto, żebyście o nich wspomnieli. Najpierw rzecz przyjemna. Konflikt interesów, który chyba nie będzie, będzie niekontrowersyjny, nie będzie miał z nim problemu. Wikipedia podnosi poziom. Generalnie jesteśmy nowym standardem tego, jak pewne rzeczy z wiedzą się robi. Co niektóre rzeczy przed Wikipedią łatwiej było zrobić, łatwiej było udawać szeroką erudycję, łatwiej było y, zdać się na wszystkim. Teraz bardzo wiele różnych dziedzin musi podnosić swój poziom profesjonalizmu, bo jeżeli Wikipedia jako grupa amatorów jest w stanie zrobić pewien na tyle na tak w miarę profesjonalnie opracować treści z przypisami, to znaczy, że profesjonaliści muszą być znacznie, znacznie do przodu. Niektóre osoby nie są na to przyzwyczajone, nie są w stanie się dostosować na to podwyższenie tego poziomu i generalnie to będzie powodować konflikt. To nie jest negatywne. To jest bardzo pozytywne zjawisko, więc warto, można się z tego cieszyć. I to są całe różne grupy od naukowców, którzy nie mogą na konferencjach Wymyślać sobie rzeczy z palca, bo to można od razu sprawdzić. Dziennikarze, którzy nie mogą pisać popularnych artykułów, bo każdy może łatwo pewne fakty sprawdzić. Nie może być tak, że w jakiejś redakcji jest jakiś okay. dziennikarz, który pisze coś tam właśnie o Nepalu, bo przecież nikt się tym nie zajmuje i nikt go nie sprawdzi. No teraz każdy to będzie łatwo mógł sprawdzić. I to nie jest łatwo już być takim tanim pseudoerodytą nauczyciele, to od bardzo wielu nauczycieli słyszałem, komórki są teraz wszechobecne na zajęciach w gimnazjum czy w liceum bardzo często, jeżeli coś się rzeczywiście jakieś dygresje popłyną albo zaczną rzucać pewni faktami, są sprawdzani na zajęciach i jeżeli bardzo łatwo złośliwi uczniowie wytykają im błędy trzeba naprawdę uważać i ten poziom profesjonalizmu się podnosi to jest nieprzyjemne psychologicznie ale pozytywne globalnie i teraz przechodzimy do mniej pozytywnych zjawisk. Najpierw rzecz ewidentna. Robimy to samo, za co kiedyś płacono ludziom. My to robimy za darmo, oferujemy za darmo i przede wszystkim podkopujemy oczywiście pewien rynek encyklopedyczny. To jest zjawisko ewidentne. Tego się nie wycofuje, to pewnie znacie ten przede wszystkim przykład Brytaniki, ale generalnie wydawnic encyklopedycznych, tak? Tutaj jest wykres, który pokazuje, że tak naprawdę Britannica zaczęła umierać troszeczkę wcześniej. My oczywiście, ten pro, y, Wikipedia ten proces przyspieszyła i przypieczętowała, być może ta agonia trwałaby dłużej. Nie wywołaliśmy tego, to są zmiany cywilizacyjne troszeczkę, ale rzeczywiście jesteśmy tym gwoździem do trumny generalnie wszystkich wydawnictw encyklopedycznych. Z jednej strony to jest bardzo negatywne, bo coś, co miało rzeczywiście długą tradycję i coś, co tworzyło pewne treści kulturowe, nagle przestaje istnieć, ale z drugiej strony coś wymusza pewne zmiany w formie. Brytanika uciekła do przodu, zaczęła produkować, jak gdyby przestawiła się i zaczęła wymyślać wzorem wikipedii nową formę encyklopedyczną. Ja mam takie pytanie, jest taka fajna książka pisana przez polską autorkę. Czy ona jest wikipedystką? pani Anna Tereszkiewicz. Nie? Nie. To jest bardzo fajna publikacja, chyba rzadko kto w ogóle o niej słyszał, o samej formie gatunkowej, jakim jest encyklopedia, jak się zmieniła pod wpływem Wikipedii i analiza taka właśnie e, literaturoznawcza i, i językoznawcza całej formy. Bardzo taka dogłębna, fajna, prawda? E, oprócz tego, że zabieramy, zamykamy cały rynek, bo oferujemy coś za darmo, tu niestety są troszeczkę głębsze zmiany, które mogą uderzać także w Wikipedię, bo, bo zabierając, oferując coś za darmo, my troszeczkę podcinamy gałąź, na którą siedzimy, bo y, nie dajemy pracy całemu temu otoczeniu intelektualnemu, które tworzy, tworzyło wcześniej encykloped encyklopedię. Czyli wiadomo, że stworzenia encyklopediami, wydawnictwami encyklopedycznymi nie zajmowali się tylko naukowcy, którzy i tak mają pracę na uniwersytetach, ale także ludzie pracujący w wydawnictwach, autorzy, różnego rodzaju środowiska, redaktorzy, nie wszyscy byli utrzymani na, na, na, z pensji państwowych i generalnie to było całkiem duże kulturotwórcze środowisko. I podobny, podobnie rzecz ma się na przykład z wydawnictwami popularnymi. To było troszeczkę też tak, że była obawa, że Wikipedia zamknie także ten rynek. Nie tylko encyklopedię, ale stanie się, wykosi rynek wydawnictw popularnych. Na szczęście tak się nie stało. Jak gdyby to widać też na naszych artykułach, że na tyle to się skrofesjonalizowało, że z punktu widzenia na przykład gimnazjalnego, czyli licealnego odbiorcy Wikipedia w wielu tematach jest zbyt trudna i zbyt skomplikowana. I istnieje ciągle potrzeba pisania na nowo rzeczy popularnie, żeby było łatwo sprawne. To jest jakby cały czas otwarty rynek. Natomiast wydawnictwa popularne troszeczkę też dostały przez ten rozwój Wikipedii w ten sposób, że takie treści, które wcześniej były tworzone oryginalnie, przykład byli rysownicy, byli odrębni graficy i fotografowie, którzy dostawali pracę. Teraz łatwiej jest wydawnictwom sięgnąć po bogate zasoby commons i tworzyć zlepkę fajnych, kolorowych ilustracji z commons, żeby wydać, żeby wydać taką powiedzmy encyklopedię przyrody fascynuje, zachwyca, uczy bo z punktu widzenia masowego odbiorcy nie ma znaczenia, czy to jest nowy content. Wystarczy, że on jest tani, że można taką kolorową encyklopedię zaoferować za 20 zł. Jest atrakcyjny wizualnie. Nie twor jest coraz mniejsza więc grupa ludzi, którzy tworzy nowe rzeczy i są profesjonalistami w tym, co tworzy, tylko jest ciągłe międlenie tego samego przez kolejne wydawnictwo w nowy sposób ustawiane. Tak więc... Y w konsekwencji coraz mniej będzie tych osób, które będą albo będą musiały znaleźć inną pracę i mniej będzie też profesjonalistów, którzy z których pracy będzie można korzystać. Kolejny, jak gdyby, aspekt, że odchodząc już od encyklopedii, odchodząc od wydawnictw popularnych, jesteśmy trochę też na fali tak zwanej śmierci albo centralizacji sieci. Tutaj widać ruch w ogóle w różnych forma, w formach internetu. Jak widać, stopniowo spada udział sieci na rzecz innych form korzystania z treści. Oprócz tego, że sieć staje się coraz mniej istotna, to szczególnie z rozwojem urządzeń mobilnych, coraz mniej korzysta się na przykład z www, a coraz więcej z różnych apek, z różnych tam dodatkowych funkcji, gdzie bezpośrednio nam oferują pewne rzeczy. Dodatkowo sieć się staje coraz bardziej centralna. Nie tak, nigdy tak nie będzie, że jest jeden tam powiedzmy, jeden węzeł, od którego się wszystko będzie odchodziło. Natomiast sieć jeszcze 10 lat temu była znacznie bardziej zdecentralizowana. Czyli na przykład były liczne strony www, które nawzajem do siebie linkowały. I od jakichś 10 lat nastąpiła centralizacja, czyli ludzie nie tworzyli na przykład swoich stron www, tylko zaczęli tworzyć blogi. Blogi co prawda też do siebie linkują, ale blogi są już zcentralizowane do głównych prowajderów usług, usług blogowych. I teraz coraz dalej idzie ta centralizacja, ta sieć się troszeczkę upraszcza i Wikipedia jest jednym z takich kluczowych węzłów. Tak? To, to nie jest tak, że ludzie tworzą swoje strony, na przykład, e, ktoś się interesuje e, powiedzmy kinem, e, kinem nowozelandzkim więc tworzy swoją stronę www, bo tej strony nie będzie widać w sieci. Generalnie indywidualna działalność jest coraz trudniejsza. To jest rzeczywiście bardzo duża nisza. Natomiast Wikipedia sprzyja temu centralizowaniu i wiadomo, że jesteśmy na samym, na samym jak gdyby, czele w ogóle, jeżeli chodzi o, o widoczność. To jest tak zwany ten efekt Mateusza, że ci, co mają, będą mieli więcej, ci, co nie mają, będą mieli jeszcze mniej. To rzeczywiście następuje w dosyć szybkim postępie, że my będziemy coraz bardziej widoczni, coraz bardziej centralnie ustawieni w sieci, średniacy zostaną wykoszeni i generalnie raczej będą wpadać w dół. To widać na przykład na tej, jeżeli cokolwiek wpiszemy, nasze usługi, właściwie jesteśmy jedną z chyba z nielicznych usług niekorporacyjnych, niekomercyjnych, która się ostała z tych dużych graczy. Korporacje zagarnęły wszystko i Wikipedia jako projekt społecznościowy udało się to zachować i korporacje zaczęły z nią żyć w symbiozie. Tutaj widać sposób, w jaki Google korzysta z treści wikipedycznych. Pewnie będzie korzystał w coraz większym, większym zakresie. Pierwsza, ta, ta, ta słynna pierwsza strona Google, na której większość yy, poprzestaje. poprzestaje, to jest zdominowana przez Wikipedii. Ktokolwiek napisze coś na temat Jeffersona, to będzie na kilkunastej stronie, bo potem są pewnie jakieś też oficjalne materiały, a prywatne strony rzeczywiście odpadają gdzieś daleko, daleko, daleko. Tutaj wpis na jednym z blogów, który być może część z Was słyszała, bo, widziała, bo był udostępniony chyba przez PMG na, na, na Facebooku. Mhm. Wikipedia też ma być tak, tak właśnie zaczyna się nas patrzeć jak właśnie na psy ogrodnika, co są już na samej górze, wygryźli się i nie dają innym właśnie tego linkowania. Przyczyniają się do tego śmierci hiperlinków, śmierci e, wzajemnego, tego dobrego zwyczaju, wzajemnego linkowania się i tworzenia gęstej sieci wymiany informacji, tak? Czyli e, tutaj akurat argumentacja była troszeczkę idąca w kierunku pozycjonowania i tego, czy niedopuszczania pewnych treści, na przykład sporów internetowych, mimo że to jest wartościowe treści, no to z Wikipedii raczej są rugowane. Ja też, jeżeli coś jest z nieprofesjonalnej strony, to najczęściej takie rzeczy usuwam, mimo że kontent może być dosyć wartościowy. To jest główna argumentacja streszczona tam z dalszej części, nie wiadomo, co, co jest nie tak z tymi ludźmi, czy ich zazdrość kieruje, że, że, że po prostu yy, ktoś coś może innego wygenerować. Jesteśmy tymi psami ogrodnika, którzy z premedytacją utrudniają ruch. Generalnie nasza rzeczywiście struktura Wikipedii, mimo że jesteśmy społecznością zdecentralizowaną, niekorporacyjną, to troszeczkę działamy jak wielkie korporacje. Gnieciemy tych małych, kosimy ich, bo oni nie są w stanie sprostać tym wymogom profesjonalizmu, których wymagamy od innych. I rzeczywiście przyczyniamy się do trochę do tej centralizacji tej sieci. Ile mam czasu? 5 minut. Dobrze. To, to ostatni jeszcze temat. Wikipedia służy... Pewnemu też modelowi, yy, takiemu uproszczonemu, neoliberalnemu modelowi państwa, szczególnie jeżeli chodzi o placówki kulturalne, te mniejsze. Glamy, które bardzo fajnie działają, to jest współpraca z dużymi instytucjami, które mają oryginalne zbiory, którymi mogą się pochwalić. I to jest fajne, bardzo fajne, bardzo przyszłościowe, natomiast zupełnie nie służy małym instytucjom typu biblioteki. I tutaj na tych przykładach pokażę przede wszystkim, jak Wikipedia przyczynia się do, no, do zamykania bibliotek. Jest jednym z trybików przyczyniającym się do zamykania bibliotek. To jest trend, jeżeli chodzi o liczbę bibliotek lokalnych, w ogóle bibliotek w Polsce. Poprzednie 10 lat to też jest ciągły spadek. W 90, w 90 chyba pierwszym roku było jakieś 11 tysięcy bibliotek, więc trend jest ciągły. Tak? tych bibliotek będzie i będzie coraz mniej. To nie są tylko zmiany wynikające z transformacji ustrowej, bo to się jak gdyby stało bardzo szybko, ale generalnie na biblioteki lokalnej są wywierane bardzo silne naciski przez lokalne władze, żeby je zracjonalizować, bo to są instytucje niegenerujące zysku, żeby je łączyć. Coraz mniej ludzi chodzi do bibliotek. Jest to bardzo trudne. Tak naprawdę biblioteki, oprócz tego, że zajmowały się wypuszczeniem książek literackich, bardzo duża część ruchu w tych bibliotekach była generowana przez osoby potrzebujące wiedzy na potrzeby na przykład zajęć, na potrzeby e, przygotowania się do takiego merytorycznego do pewnych wystąpień i tak dalej. Teraz te rzeczy zostały zawładnięte przez internet, głównie przez Wikipedię. I tak jak e, na spotkaniu Glamowskim w Poznaniu panie z Archiwum Państwowego mówiły, że Wikipedia, współpraca z Wikipedią jest bardzo fajna, bo jak przyjdzie ich dyrektor i mówi, co panie zrobiły w tym tygodniu, udostępniłyśmy w tym miesiącu, to udostępniłyśmy takie treści, klikalność, wchodzenie na te treści, które wcześniej były zamknięte w archiwum jest taka, nagle tyle osób w Polsce o tym usłyszało i on mówi, o fajnie, to rzeczywiście widać efekty waszej pracy. Biblioteka lokalna nie ma takiej możliwości, nie będzie widać, że ktoś przeczytał Kraszewskiego z, z wiki źródeł, nie będzie widać, że ktoś znalazł wciąż y, informacje powiedzmy o Piłsudskim na Wikipedii, a nie w lokalnej bibliotece. Ruch jest dosyć mały, więc to dobrze uzasadnia, żeby tych bibliotek było coraz mniej, więc całe te biblioteki gminne i, po, i powiatowe coraz trudniej im uzasadnić w ogóle to, żeby, żeby one istniały, czyli takie jako niezależne placówki takie kulturowe, lokalne. To jest, część bibliotek rzeczywiście ucieka, to wczoraj też była taka dyskusja, że są programy ratowania tych małych centrów, ucieczkę do przodu, przekształcanie ich nie w centrach pożyczania książek, tylko w centra na przykład punkty internetowe, jakieś inne miejsca. Rzeczywiście coś zaczyna się z tym robić, natomiast trend jest... No, Tendencja się, się nie zatrzymała i tutaj nie widać żadnej dużej różnicy, nie? E, więc te akcje ratunkowe są dosyć no, nieskuteczne. Nie spotkałem się z tym, że lokalni bibliotekarze mieli e, mieli pretensje do Wikipedii. Tutaj raczej to jest taka grupa, która nie czuje pewnego konfliktu interesów. Ale rzeczywiście, im mam lepszą Wikipedię, tym ludzie będą rzadziej chodzili do takich, do takich miejsc. Więc im, a im rzadziej ludzie będą chodzić w takich miejsc, tym łatwiej takie miejsce zamknąć, co powoduje, że no, osoby spoza dużych miast będą miały bardzo utrudniony dostęp do, do takiego bezpośrednio do, do kultury. Dwie minuty. dwie minuty no Nie, wiesz w tym momencie. Nie, to wszystko mówiąc to wolę za, z, z, z, po, trochę przyspieszyłem, wolę skończyć teraz i przedłużę trochę dyskusję. Tak? tak Czyli tak, co, koniec teraz, tak? Dziękuję. Dziękujemy w takim razie. Zbiera. Ja mieszkam naprawdę w bardzo małej miejscowości i uważam, że y, o ile ta nasza biblioteka jest i faktycznie jest przekształcona w 14-punktową salę komputerową, o tyle y, dostęp do kultury na wsi się zwiększa, bo te małe biblioteki mają zasoby popularne, czyli naj, najbardziej, najczęstsze książki i nie ma żadnej informacji takiej specjalistycznej. I żeby cokolwiek specjalistycznie dostać trzeba jechać do większego miasta 30-50 km, nieraz 100. I w tym momencie Wikipedia jest w sumie jedynym źródłem łatwo dostępnym. A internet, no, w tej chwili na małej wsi mają wszyscy. Na przykład w gronie tych dzieci komunijnych, każde dostaje komputer. I może są w jednej, no ja mam taką populację 60 osób, tak? Wśród tych 60 dzieci może dwojenie nie ma stałego łącza internetowego. I to jest naprawdę bardzo mała wiedź w Wielkopolskim. W Wielkopolskim, Wielkopolskim, Wielkopolskim, Wielkopolskim i Wielkopolskim są inne rady krajowe. Ja akurat miałem możliwość obserwowania w Województwie Łódzkim, jak to wygląda w wielkim powiecie, w wielkiej gminie. Tam po prostu stałe łącze każdy by chciał mieć, ale ten prowajder, który dostarczał staje łącze, to powiedział, no sorry, ale mi się szafa skończyła, więc IP nie będzie, może w dalszej rozbudowie za się lat. Owszem, teraz mamy te nowości, te technologie możliwości. Ale nadal w niektórych miejscowościach, w niektórych rejonach kraju, to ta na przykład biblioteka to rozwinę jeszcze. Na przykład biblioteka ma to łącze internetowe i tam przychodzą dzieciaki. I teraz kwestia jest taka, że ten, tutaj ten wykres biblioteki, który spada, nie o tyle zastanawia na ile to jest kwestia tego, że liczba bibliotek jako miejsc udostępniania książek spada, a na instytucji, które mają nazwę biblioteka. Ponieważ wiele tych instytucji, znaczy w ogóle, Ustałą od jakiegoś czasu, informacja turystyczna, jeżeli nie ma osobnego bytu, to jest w bibliotece gminnej. Druga sprawa, gminy kombinują, jak przekształcić bibliotekę w dom kultury. I często powstaje z tego dom kultury, który nadal ma taki samy zbiór biblioteczny, albo nawet większy niż wcześniej, więc w tym wykresie nie spada to w dół, bo biblioteka przestaje w bibliotekę. A nie, nie w te no? raporty bardziej, bardziej takie szczegółowo pokazują, że jednak... E być może są dobre no przypadki przekształcania, ale generalnie liczba bibliotek i księgozbiorów lokalnych zbada. No, dlatego warto było mówić no, e... To księgozbiorów. Druga sprawa. E, tutaj rzeczywiście jest kwestia tego, że biblioteki są w opozycji. To Te mało tego. Mają dużą świadomość. To nie jest to, że w biblioteki, nie mają świadomości, że Wikipedia im zagraża. Oni się panicznie boją. Ja pokazując im, zobaczcie, są wolne lektury, są wiki źródła, wikibooks, nie, co ty, jak to publikujemy to dzieciaki przestaną do nas przychodzić. Autentycznie tego się boją jak diabło święconej wody. Natomiast e, ostatnią rzeczą, e, jeżeli chodzi o linki, o to linkowanie, to że Wikipedia jest zawsze na tym pierwszym miejscu Google. Nie tylko Wikipedia, ale znaczy w ogóle Google bardzo docenia e, oprogramowanie Wikimedia. Więc na przykład w związku z tym nasz malutki serwisik GMCol też bardzo ładnie wchodzi na bardzo wysokie pozycje, jeżeli jest artykuł tylko na GMColu, albo naprawdę mało, bo jest mimo, że w innych miejscach do znalezienia. Natomiast te link wewnętrznie się pozatrafią zaplatać. Nie ja zapomniałem o tym, bo wczoraj mi tutaj jeden z pokazywał ciekawy przypadek. Na jednym artykule było jako źródła, jako źródła informacji była strona jakaś a na tej stronie jako źródło Wikipedia. więc pytanie co, dlaczego źródło i w tym momencie jest zjada własną Dziękujemy, teraz Wajki. No co do zasady z większością wykładu się zgadza. i Mam straszny problem z tymi bibliotekami. Po pierwsze, dla mnie ten wykres jest leczko zmanipulowany. Ponieważ z 8,8 spada do 8,1, a wcześniej mówiły, że w ostatnim dziesięcioleciu spadł z 11,5 tysiąca do tych osiemdziesiątych. Nie, 90, zaraz... Ale to jest, to jest jakby mniej istotne, słuchaj, jak dla mnie przyczyną upadku na przykład bibliotek czy jako takiego zawodu bibliotekarza nie jest Wikipedia per se tylko jest y, większa tak naprawdę informatyzacja y, wszystkiego tak? łatwiejszy dostęp do informacji nie tylko na Wikipedii plus postępująca cyfryzacja społeczna która powoduje to, że ludzie są leniwi i nie chce już się otworzyć książki ani wypożyczyć tej książki to jest jakby jedna kwestia. A druga kwestia, akurat uważam, że jeżeli ktoś jest wikipedystą i pisze, to raczej przyczynia się do rozwoju bibliotek, chodząc tam wypożyczać książki. Ale to jest jednorazowe pójście. Oczywiście, który... że jest jedno, ale uważam, że bibliotekarze cierpią przez Wikipedię. W żadnym przypadku oni cierpią przez to, że dzieciakom się nie chce czytać, bo mają tablety, nie, ale, tak, tak, bo ale mają to wszystko... To cywilizacyjne. Zmiany cywilizacyjne. Zmiany cywilizacyjne, Zmiany, Zmiany cywilizacyjne. Zmiany, którego jesteśmy... Najbardziej widocznym przejawem. O to, o to no, chodzi to, też, nie? Okay. To nie jest dziękujemy tak. Dziękujemy. Za późno. My chyba razem no, mamy no, ten, no, ten sam no, pomysł no. z grokusem, żeby powiedzieć. To, to co właśnie Maciek mówił, to yy, upadek bibliotek nie jest związany z Wikipedią. Upadek bibliotek jest związany ze zmianami technologicznymi, z tym, że każdy może sobie wygooglać na internecie te informacje, które chce zobaczyć których my rzeczywiście jesteśmy takim agregatorem, bo Wikipedia je zbiera i najczęściej wygodzimy na początku. Natomiast prawda jest taka, żadna biblioteka lokalna typu we wsi na 20 dymów nie będzie miała 10 milionów tomów ze specjalistycznymi książkami. Po prostu nikogo na to nie stać, tej biblioteki że to żartu. na to nie będzie stać a to, co biblioteka ta ma, to są rzeczy popularne, które są bardzo globalne i znajdowalne w internecie. Taka jest, tak jest, dokładnie to, co Tomek powiedział. to są zmiany cywilizacyjne, a nie, a nie to, że Wikipedia komuś robi jak roku Tylko jedno słowo, to taki troszeczkę naturalny, dobór naturalny. Umiera to, co przestaje być pożyteczne, ale na przykład mają się dobrze te biblioteki, które mają prężnych bibliotekarzy, czyli załóżmy tam, gdzie jeszcze są licencje i tego nie dostaniesz, e, nie wygooglasz sobie, albo łamiesz prawa autorskie, to te biblioteki niestety nie narzekają i mają wielu odwiedzających. A jeżeli ktoś ma zbiór, na który zakończył się uzupełnianiem nowych i popularnych treści, załóżmy w latach osiemdziesiątych, albo jeszcze później no do Sory Bogomor. co oni tyle robili? Wiemy, masz, polimerek? A, tylko taka drobna uwaga, że ta pani Tereszkiewicz, o której było przez chwilę mowa to po pierwsze jest członkiem naszego stowarzyszenia ale o. zastrzegła jakiego manika i drugie, że można tą jej pozycję pobrać z, ze strony Polskiego Towarzystwa Językoznawczego tylko to dosyć stara historia jest bo ona zrobiła badania w 2006 Eta. roku także ale ciekawe są, analiza to jak, jak język wygląda jest tej analiza też formy językoznawczej, jaką jest językoznawczej jako Wydaje mi się, że Wikipedia nie, nie ogranicza liczby ludzi chodzących do biblioteki. Dlatego, że jeżeli ktoś idzie do biblioteki, to są dwa rodzaje ludzi, którzy mogliby z tej biblioteki skorzystać. Tak? Ludzie, którzy potrzebują ogólną informację, taką, żeby się tylko rozeznać. I rzeczywiście, takim ludziom Wikipedia wystarcza, ale to i tak nie są ludzie, którzy kiedyś chodzili do biblioteki, żeby się tylko ogólnie na czymś rozeznać. Natomiast jeżeli ktoś potrzebuje pracę magisterską albo coś poważnego, to on i tak tego nie może zrobić, na no podstawie w Wikipedii, bez na to, jak super byłby temat opracowany. Jak osoba chodziła i, i tak zawsze pójdzie do biblioteki, po Kupię jej ale krótko tak. Pół zdania. Pół, yy, równoważnie. Czy mogę prosić, czy można prosić link do tego opracowania Pana Traszkiewicz, tak żeby po prostu z konferencji, z tego wykładu można było tam jakoś, czy z prezentacji, czy z ja że dyskusji. staramy się wstawić. Myślę, że słuchajcie, mamy w tej chwili godzinę za 6 minut 12 za przepraszam, zaczyna się obiad, a mamy jeszcze wykład, wykład który ma